Cześć Wam, tu Alan Watt i słuchacie Carring Through The Matrix, 1 stycznia 2017. Nie będę dzisiaj gadał za długo, bo naprawdę święta i nowy rok nie są czasem, żeby gadać o politycznych bzdurach, które mają miejsce i najnowszej propagandzie, którą Was otaczają z każdej strony. Pamiętajcie, powtarzałam tyle razy, jeżeli chodzi o to, co wy uważacie za media alternatywne, dlaczego myślelibyście, że oko, które widzi wszystko, nie zauważyło tej małej szpary w zbrodni, którą ktoś inny mógłby wykorzystać? Oczywiście, że zauważyli i duże pieniądze wpływają we wszystko związane z propagandą, jak dobrze wiecie bo przechodzimy przez to przez całe swoje życie, ale to jest czas, kiedy powinniśmy myśleć o roku, który się skończył i o wszystkich latach, które minęły tak na dobrą sprawę, bo pomyślcie o latach, przez które, które przeszliście i pomyślcie o zmianach, które miały miejsce każdego roku i zauważcie strategię klimatyzacji na następny poziom i następny i następny i toczy się to bez przerwy i tak jak mówiłem, przedtem zdajcie sobie sprawę, że przechodzicie przez jeden ogromny biznesplan, i dokładnie tym jest ogromny biznesplan i tak jak w każdym innym ogromnym biznesie oni planują swoje inwestycje i co z tego zarobią, jakie nagrody sobie wręczą ci na szczycie wiele lat przed tym, zanim to się im jeszcze uda. Zajmuje czasu, szczególnie kiedy obsługujesz się ludźmi, żeby zaczęli pracować dla Ciebie za darmo i robić wszystko. Jeżeli chcą mieć gdzieś tam armię, która wprowadzi pana lub panią, lub partię i tak dalej. Jestem pewien, że elita w swoim dużym klubie, tak jak Karol Quigley powiedział, y, pozwalają na jakąś tam ilość rywalizacji między niższymi członkami rzędu, można by powiedzieć lub partii. I jeżeli ta będzie miała taką potrzebę, to zmniejszą, zmienią partię w połowie drogi, żeby upewnić się, że to, co potrzebują, zostanie załatwione szybciej. Ludzie na dole, którzy muszą wykonywać te głupie głosowanie, oni muszą być okłamywani i pochlebiani, a nawet zastraszani, żeby głosować na to, na to lub na tamto, używając taktykę lęku i tak dalej. Ale agenda jest zawsze taka sama. I ci, którzy wystarczająco długo żyli i nawet nie musicie żyć tak długo, żeby zauważyć, że nic się nie zmienia. Ta sama agenda, która została zapisana przez CFR dotyczącej rady dotyczącej stosunków zagranicznych, Królewski Instytut Spraw Międzynarodowych, te wszystkie różne, które wyłaniają się z ONZ-u, wszystkie mają taką samą agendę i nigdy nie słabną. Nieważne, kto zostanie wybrany, nie słabną. Tylko tyle, że ci, którzy zostają wybrani, dostają pozwolenie, żeby ukraść jakąś ilość pieniędzy dla siebie w w tym samym czasie i stać się bardziej bogaci niż już byli. I na tym polega gra. I nigdy w życiu nie widziałam, żeby ich agenda, ich plan chwilowo stanął. Nigdy jeszcze tak, tak nie było. Od czasu do czasu dadzą wam coś podobnego do filmu klasy B, gdzie dadzą wam i słuda, który wjeżdża do miasta i wszystko sprząta lub podobnie, dostaniecie coś jak brytyjskie głosowanie na odejście od Unii Europejskiej, które naprawdę do niczego do nie doprowadziło i nie doprowadzi bo nic nie zostało przygotowane w zastępstwie, żeby upewnić się, że wszystko przebiegnie tak, jak powinno. Jeżeli nie zajmiesz się tym natychmiast, to oczywiście wszystko słabnie. I dokładnie to się stanie. Także to było małe oszustwo. Jedyne, co dokonało, to pokazało, że ludzie mają dosyć korupcji i głupot, które wychodzą z Unii Europejskiej. To największa mafia, ten system. Od czasu, kiedy Sowieci rządzili starym systemem, systemem sowieckim. Tam wpływały pieniądze i bogactwo do nich. Nic się nie zmieniało. Tak naprawdę i tym jest Unia Europejska i Bruksela, masywnym socjalistycznym, udając socjalistycznym. Y, typem systemu politruków. Nie są wybierani, nie jest de demokratyczny i nie miał być demokratyczny. Elita używa demokracji, żeby ludzie byli brawa dla własnego wojska, które najeżdża inne kraje w imieniu ogromnych korporacji. Ale korporacje i goście, którzy są ich właścicielami, nie wierzą w demokrację. Tylko wy musicie w nią wierzyć, żeby za nich wykonywać brudną pracę. Z powrotem mamy w rządzie, co wygląda na neokonserwatystów, Naprawdę nie ma różnicy, bo tam zawsze są. Zawsze tam są. Obama kontynuował to, co poprzedni no konserwatyści zaczęli i był klepany po, po plecach. Pamiętam, czytałem o tym w tamtym czasie, jak był klepany po plecach przez Rumsfelda, który... Pogratulował mu za kontynuowanie tej samej agendy i ludzie nigdy nie wiedzą na czym agenda polega, wiedzą tylko, że powinni wysyłać swoich synów i córki na wojnę i nawet nieważne, że dzisiaj nie dają im żadnych dobrych powodów na wojnę, bo w jakiś sposób połączyli koncepcję bycia Amerykaninem z mundurem i flagą i robieniem co każą i to ma być poprawne niby. Powody na wojnę nie liczą się tak naprawdę. Im proste, tym lepsze. Są źli, także atakujcie ich. I oczywiście są używani jak prywatna siła najemnicza, która jest sponsorowana przez podatników naturalnie, żeby iść i wykonywać duże, duże plany na całym świecie żeby zmieniać ustroje na całym świecie lub nawet demokrację na całym świecie, żeby dogodzić tym, którzy rządzą światem, na których nigdy nie głosujecie. Nigdy nie będziecie głosować na niesamowite bogactwo i niesamowitą moc. To się nie zdarza. Nie zdarza się. I faktycznie jest dosyć interesujące obserwować to, to, to, to ostatnie widowisko, ten pokaz, który ma miejsce, żeby oszukać ludzi, czy chcecie tego podnóżka, czy tamtego. I oba podnóżki Musiałbyś iść z agendą, tylko ten może załatwi to szybciej i może będzie miał lepszy PR. Jestem pewien, żeby wykonać pracę, zanim ludzie kapną się o co chodzi. Tak świat się toczy. Dla reszty świata mamy podatki od dwutlenku węgla. W Kanadzie na przykład zostają wprowadzane i słyszałem, że już y, próbowali wprowadzić je na lasce i podatki od dwutlenku węgla, nie będę powtarzał, bo jest nudne, tylko powiem, że dałem wam stosy i stosy wypowiadań od urzędników, którzy przedstawili te podatki i przyznali się, że to jest oszustwo, ale to nieważne, bo niby używa, użyją te pieniądze, to znowu gadka dla ich zwolenników, żeby pomóc biednym dookoła świata. Co za głupoty, co za głupoty. Biednym dookoła świata nigdy nie pomogli ludzie. To się nie zdarza, to się nie zdarza, nigdy się nie zdarzy. Nigdy. Ale to stare nudy, znowu powtarzane w kółko i nudne. I tym życie staje się po jakimś czasie, bo powinno, powinno to wszystko być bardzo widoczne, co dzieje się dla tych, którzy myślą za siebie. siebie. Jeżeli nie myślicie za siebie, to oddaliście swój mózg komuś innemu i ten ktoś inny najczęściej jest kontrolowany i zarządzany przez chłopców na szczycie i oszukali was, zostaliście okłamani. Tak po prostu jest. Większość ludzi nie może odróżnić rozrywki od rzeczywistości dzisiaj i faktu od fikcji. Faktycznie ja myślę, że chcą rozrywkę mieć pomieszaną z rzeczywistością i nie myślę, że potrafią słuchać nudnych, smutnych, suchych faktów. Tak zostali wychowani z fikcją i rozrywką smutne, ale bardzo prawdziwe. I duzi chłopcy wszyscy o tym dobrze wiedzą i mają dużo papierów wypuszczonych na ten temat. lata temu i dzisiaj nadal, skoro cały czas nas badają w MIT i na innych uniwersytetach, dostają ogromne stypendia, żeby cały czas nas badać i monitorować itd. Dzisiaj, dzisiaj jest to idealne, z, milion, z milionem i milionem ludzi, którzy tekstują i tweetują, każdego dnia i siedzą na Facebooku i tak dalej, natychmiastowy dostęp i dają niektórym uniwersytetom dostęp do wszystkich memów, które przechodzą przez internet, żeby badać puls publiki. Memy są wypuszczane specjalnie, żeby zobaczyć, kto się zainteresuje i, ludzi, i ile ludzi się uzależni, bo są stworzone, żeby zainteresować ludzi ze skłonnościami do uzależnień, ależ dostaną obsesję. Działa to bardzo dobrze. To wszystko wojna psychologiczna. Tak czy owak, nie, nie przekonasz ludzi, że są oszukiwani, kiedy już oddali swój mózg. Nie przekonasz. Smutne, ale prawdziwe. I wiecie co, nigdy byście nie przekonali ludzie, żeby stanęli w obronie czegoś, co jest ważne, żeby stanęli wspólnie i powiedzieli dosyć. Nigdy jeszcze tak się nie stało w historii. W żadnym narodzie, w żadnym kraju, w żadnej części kraju nigdy się tak nie stało. Tylko wtedy, kiedy ludzie są zaprzędzeni w kozi róg, to wtedy nazywają to rozruchami. Nie stoją w obronie czegoś, ale tworzą rozruch. Kiedy spotyka ich eksmisja lub kiedy są zmuszeni wyprowadzić się z pewnego obszaru lub z państwa i były takie przypadki jak oczyszczenia i tak dalej. I wtedy mają tendencję do rozruchów, chyba że są tak zmęczeni, bo kontrolerzy wiedzą i wiedzieli setki lat temu, że jeżeli wygłodzi się ich wystarczająco, to kiedy przyjdzie czas na oczyszczenie z kraju, będą za słabi, żeby walczyć. My jesteśmy gatunkiem, który jest najbardziej badany na całym świecie, tak jak zawsze powtarzam. I ja mam dosyć, muszę się przyznać, będąc tak dobrze badany przez tych, którzy wykorzystują moje audycje dla własnego dochodu lub nawet, żeby oszukać ludzi i dzieje się to na porządku dziennym. Smutne, ale prawdziwe, ale ogólnie, tak jak mówiłem, dwa, trzy dni po mojej audycji ci znani, bardzo znani tak zwani ludzie, ustnicy, Mówią słowo w słowo to, co ja wypuściłem. To dosyć smutne, bo czuję się, jakbym pracował za darmo, i technicznie tak jest. Ale na tym polega gra i nie dostaniecie uczciwości w systemie, który, który obraca się na ogromnych pieniądzach, masywnej mocy i na kanciarzach mężczyznach i kobietach nie dostaniecie uczciwości. Jest bardzo smutne, że tak dużo książek zostało napisanych przez wieki o pieniądzach i jak po prostu można przykupić ludzi w każdym kraju, żeby odwrócili się przeciwko, lub wykorzystywali, lub okłamywali swoich własnych ludzi i uchodzą na sucho, oczywiście. Ludzka natura, pamiętajcie, nie jest taka jak w filmach Disneya. Chcieliby, żebyście myśleli, że żyjecie w, Disney, w Disneylandzie i wszyscy są przyzwoici i mili i wspaniali, ale wiecie, Wiecie że, to nieprawda. Wiecie, że to nieprawda. Ludzie od siebie zdzierają, czasami rozszarpują siebie na kawałki, szczególnie jeżeli chodzi o wybory w tych czasach i rozsądek jest wyrzucany przez okno bardzo, bardzo łatwo w moim przekonaniu bo ludzie nie umieją siebie kontrolować, naśladują nawet bajki, które oglądają cały czas, dosłownie naśladują sposób mówienia i zachowania i na pewno słowa też są tam dołączane specjalnie, żeby zaczęli je powtarzać, kiedy są uczeni jak poniżać siebie samych i swoją kulturę. I Wkraczają w minimalizm, gdzie nie są w stanie wyrazić czegoś w spójny, logiczny, rozsądny i zrozumiały sposób. Wszystko umyślnie. Wojny, które są, to, toczą się przeciwko ludziom są niesamowite i są wszędzie. I nigdy nie ustają. Teraz wchodzimy w czas, gdzie bardzo mocno pchają technokrację i zaplanowane społeczeństwo na całym świecie. Ilość pracowników będzie zaplanowana, będzie podział pracy, zaplanowana będzie grabież zysków dla tej samej załogi, aż do ilu ludzi potrzebują, żeby zarządzać światem i stopniowo z czasem zmniejszą ilość w zależności od, od e, czasu, w którym będziecie mieszkać, aż będą mieli poziom, nad którym będą mogli panować i nie więcej, bo nie potrzebują nas wszystkich, tak jak już powtarzałem wiele razy i było papkowane wiele razy też, ale naprawdę nie potrzebują nas wszystkich i wiele z nich wypowiadało się o tym dosyć Głośno, na najwyższych poziomach i nieważne jak głośno o tym mówią, nawet jeżeli pokaże się w, w głównym nurcie i zaproszę profesorów, którzy będą mówić o naszej eliminacji, bo ludzie nie chcą w to wierzyć. To naturalna reakcja, nie chcą w to wierzyć i nie wierzą. Decydują, żeby nie wierzyć. Nawet kiedy dowody istnieją i choroby wzrastają cały czas i wszyscy, którzy niby rozumieją choroby, drapią się po głowie i mówią, nie wiemy co się dzieje i dlaczego. Ale ludzie umierają i tracą płodność i tak dalej. I wy myślicie, że to tylko przyczyna współczesnego życia. Jakby była tego jakaś nieokreślona przyczyna, na którą nie można przyglądać się głębiej. A to głupoty. Chłopcy, którzy rządzą światem, są podobni do rolników do pewnego stopnia. Oni są właścicielami gospodarki. I narody są ich gospodarstwem. I rolnicy na całym świecie zawsze znają swoje zwierzęta. Z tego zarabiały pieniądze ze swoich zwierząt. I jeżeli poznałeś rolników z Anglii, kiedyś byli w stanie omawiać genealogię swojego ulubionego byka i różne krowy, które mieli, jałówki itd., wiedzieli jaka jest ich genealogia, od kogo pochodziły, które, który był skrzyżowany z którą, żeby dostać silniejsze zwierzę. Było to niesamowite i naprawdę dobrze znali swoje zwierzęta i wiedzieli, na jakie choroby były podatne i obserwowali, obserwowali je jak ja szczębie, żeby, żeby to wyłapać. Cokolwiek niezwykłego się pokazało, działali natychmiastowo. Nie drapali się po głowie myśląc, ciekawe co to jest. Nie, nie. I tak samo jest z ludźmi. My jesteśmy najbardziej badanym gatunkiem na świecie. Także jeżeli coś się dzieje z nami, jak na przykład niepłodność i te wszystkie choroby, które się pokazują i raki, oczywiście, że wiedzą, oczywiście, że ci na szczycie wiedzą, co jest przyczyną. I niesamowite jest, jak dobrze zgrany jest to z panem wyludnienia. I znowu, co działa lepiej niż sterylizacja? Po prostu nie produkujesz prawidłowej spermy, jeżeli jesteś mężczyzną i kobiety na dzień dzisiejszy mają przeróżne problemy z jajnikami i tak dalej, przeróżne. I mówią, że to po prostu tajemnica współczesnego życia. To nonsens. Dobrze wiedzą co robią ci na szczycie i uwierzcie mi, jak każdy rolnik, jeżeli coś się by stało w ich stadzie za co nie byli odpowiedzialni, wtedy musieliby to zreperować natychmiast, natychmiast bez zadawania pytań i bez spóźnień. byłoby załatwione momentalnie, jeżeli dzieje się coś z ludźmi, wasi właścicielowie wiedzą co jest przyczyną i jeżeli nie mówią wam, żeby się przejmować tym lub że to kryzys, wtedy wiadomo, że tak miało być. To jest stworzone specjalnie, żeby działo się to, co się dzieje ze społeczeństwem. Naturalnie, bo inaczej byłby to kryzys. Zdrowy rozsądek, znowu. Ale świat dzisiaj jest niesamowicie skomplikowany dla przeciętnego człowieka, żeby zrozumieć, co się dzieje. Oni myślą, że internet to nic oprócz prawdy, tak jak Wikipedia, to niesamowity kawał, że oni aktualnie myślą, że to jest prawda i nie mają pojęcia, że prawda to, to słowo, prawda to słowo, z kogo punktu widzenia na przykład, nigdy nie pozwolą, żeby prawda się wydostała na jaw, bo prawda często jest bardzo nieprzyjemna, prawdziwe wiadomości, mogłyby zmienić kierunek, w którym społeczeństwo idzie, dlatego też nigdy nie pozwolą, żeby prawda wydostała się na jaw. Nigdy. Nie mogą. Szczególnie, kiedy duzi chłopcy, którzy są naszymi właścicielami, mają swoje ogromne plany na przyszłość i tak to jest, nawet kiedy uczą Was na przykład, że kiedy przyjdzie na Was czas, jak w starym dowcipie w Anglii kiedyś wypożyczali łódki wiosłowe w różnych miejscach, na wybrzeżach i mówili, podejdź numer taki i taki, przyszedł na Ciebie czas bo wszyscy mieli numer i wypożyczali te łódki na 15 lub pół godziny. Podejdźcie, przyszedł na was czas, więc teraz szkolą was na to. Będzie o wiele bardziej ekonomiczne i wydajne, jeżeli będziecie pracować do oporu, aż zaczniecie zwalniać lub staniecie się e, dla nich utrudnieniem przez koszta opieki medycznej, chociaż będziecie za nią płacić sami i po prostu zaakceptujecie fakt, że powinniście przyjąć tabletkę na eutanazję. Do tego to wszystko prowadzi, aż będziecie zawstydzeni, jeżeli nie przyjmiecie jej. I naprawdę mówię poważnie. Wydałem tyle przemówień, tyle audycji, wejdźcie do sekcji archiwum i je znajdziecie na CaringThroughTheMatrix.com. Lata i lata i lata i lata szczegółowych rozmów, nie tylko domysłów i moich punktów widzenia, ale prosto z ust dużych chłopców z uniwersytetów i I wspominałem dawno temu o dwóch gościach, których prowadzili do ONZ-u Światowej Organizacji Zdrowia którym dali kupę pieniędzy i personelu, żeby znaleźć pomysł i sposób na promowanie jego, żeby ludzie przestali palić. I naturalnie wzięli się za dzieci w szkołach, aż te dzieci, kiedy zauważyły, że ktoś podpala papierosa po przeciwnej stronie ulicy, zaczynały natychmiast kaszyć, jak jakiś napad Pawłowa. Powodem było, żeby palacz czuł się zawstydzony, także używali wstyd, żeby ludzie przestali palić, wstydzili się siebie, jak, jak jacyś trendowaci, a następnie próbowali to, sami, to samo z grubymi ludźmi, używając tych samych dwóch gości w Światowej Organizacji Zdrowia. Nie podali się jeszcze, nadal używają te, to samo i będą w bliskiej przyszłości, ale powiedzieli, że ta technika działa na wszystkich i ta technika może być użyta w każdej dziedzinie ludzkiego zachowania. Czy lubicie, kiedy tak majstrują wami, cały czas bez waszej wiedzy? Jeżeli nie przeszkadza to wam, to marzę, żeby istniała inna planeta, na której mogliby mieszkać ci, którym to przeszkadza. Bo, bo dla mnie jest niesamowite, że tyle ludzi powtarza, wiem, że mnie monitorują, robią to i tamto, ale mi nie przeszkadza, więc zrozumcie, że... Powodem, dla którego pozbyli się w większości waszej historii jest, że chłopi i ludzie na całym świecie mieli ogromne powstania czasami, bo oni nie mieli żadnych praw. Nie mieli żadnej prywatności, kompletnie. Byli własnością, byli niewolnikami, byli ruchomością, jak to się mówi. I kiedy duzi chłopcy chcieli się ich pozbyć, po prostu głodzili ich do śmierci przez zabieranie jedzenia. To jest historia, dlatego dzisiaj pozbywają się historii. Jeżeli nie zauważyliście, czym jest prawdziwa historia, prawdziwa historia nie jest patrzeniem na świat przez oczy parapelika w XVI wieku. Nie, prawdziwa historia jest o całości wszystkich ludzi, którzy cierpili na korzyść kilku. Zawsze nas tak wykorzystują, ale jeżeli macie społeczeństwo, któremu nie przeszkadza, że są wykorzystywani, i nie będzie im przeszka przeszkadzać, kiedy ostatecznie podadzą im tabletki na eutanazję, bo może będą ciężarem dla społeczeństwa, a następnie reszta ludzi i nawet własna rodzina będzie domagała się, żeby być posłusznym i zrobić co poprawne. Zawstydzą Was, żebyście popełnili samobójstwo. Czy rozumiecie, że jesteście trenowani, jak każde udomowione zwierzę? A nawet zwierzęta udomowione mają jakiś instynkt, który w nich pozostał, żeby trzymać się przy życiu. Ludzie nie mają pojęcia kompletnie o codziennych mocach, które infiltrują do ich życia i analizują ich osobowo osobowość i analizują zmiany w ich osobowości. I analizują, dlaczego mają te zmiany w ten dzień, lub w tym tygodniu, lub kiedykolwiek. I używają tej informacji przeciwko nim. Może nie od razu, chociaż czasami od razu, ale na pewno zrobią to w przyszłości. Nie mają pojęcia. Ale nie przeszkadza im, prawda? Nie przeszkadza. Tyranci planety marzyli i śnili o tym. W swoich najszaleńszych snach nie mogli sobie wyobrazić, że będą mieli kompletną kontrolę nad prostakami. I nie dbam, że myślicie, że macie swoje własne domy. Nie posiadacie nic. Jeżeli płacicie za coś podatki, to nie jesteście właścicielami. Wynajmujecie. Jeżeli macie wystarczająco pieniędzy w banku na tydzień lub dwa, zanim wylądujecie na ulicy, nie jesteście klasą średnią, także przestańcie się okłamywać. Kiedy rząd po prostu może uchwalić prawo, że wszyscy musicie iść na wojnę jutro, dawajcie nam swoich młodych, jesteście wolni i kłamią o powodach, dla których idziecie na wojnę. I propaganda, którą wam dają jest bardzo prosta, bardzo prosta. I na koniec dadzą wam orkiestrę dentą i parę kawałeczków cyny, żeby przyczepić do klatki piersiowej, jeżeli wrócicie oczywiście i może za następne 100 lat pod ustawą o ochronie tajemnic państwowej, może lub przeklasyfikują, ale może pozwolą ludziom z innej generacji, żeby dowiedzieli się o co naprawdę chodziło i jakie były tego prawdziwe powody. Bo ludzie, którzy przez to przechodzą nie dostają prawdziwych informacji o tym w ogóle. Osobiście to mnie denerwuje, ale ludzie, którzy są bardzo beztrosty, nie, mi to nie przeszkadza, więc przepraszam, brakuje Wam trochę punktów do bycia normalnym człowiekiem, który istniał nie tak dawno temu. Jesteśmy używani i wykorzystywani i my jesteśmy źródłem pieniędzy z Waszej pracy, z Waszych podatków. I Wasze podatki od dwutlenku węgla są następnym ogromnym kłamstwem, żeby wzbogacić tych, którzy naprawdę są klasą robotniczą, klasy menadżerskiej, tam na górze. Można by wielu z nich nazwać wyższą klasą średnią. Ale naprawdę są klasą robotniczą, bo jeżeli pracują dla dużych chłopców na szczycie, to nadal są klasą, do, klasą robotniczą. Nie mają nic wspólnego z Wami i nigdy nie będą mogli sobie wyobrazić, jakie Wy macie problemy próbując utrzymać się z dnia na dzień lub z tygodnia na tydzień, ale są klasą robotniczą. Jeżeli oni są bosami, to Wy jesteście klasą robotniczą. Ale taki jest świat i zostawiamy jeden rok za sobą, który był okropny dla dużej ilości ludzi. I mam ludzi na całym świecie, którzy ciągle do mnie piszą i trzymają ze mną kontakt. I w pewnym sensie żyję z nimi, ponieważ przechodzę przez te same rzeczy, co oni te same problemy. I mają śmierci w rodzinie i to i tamte, mają rozwody, przeróżne rzeczy mają miejsce. I to wszystko jest prawdziwe, to są objawy teraźniejszego społeczeństwa i każdy cierpi, każdy cierpi, każdy żyje w strachu, że stracą pracę i będzie, i, i będzie to się ciągnęło nadal, ponieważ wierzcie mi, to jest porządek światowy, porządek światowy, nieważne z jakiego kraju są ci, którzy udają, że są na czele w tym momencie, to porządek światowy. Czy zdajecie sobie sprawę, że Wielka Brytania, która niby panowała nad oceanem i miała ogromne imperium na całym świecie, używali swoją nadmierną ludność w wojsku, a potem wykopywali ich na ulicę i dosłownie to robili przez długi czas, bez emerytury. I korporacje na szczycie dosłownie miały wszystkie ustalenia finansowe całych kontynentów, które przechodziły przez ich ręce. I za każdym razem zabierają swoją działkę, co im się należało. Rozcialdowie mieli krewnych, po przyjęciu kontroli nad Bankiem Anglii, mieli krewnych, którzy zostali wybrani do nadzorowania pod koroną, jak konsul. I mieli moc króla lub królowej, kiedy dostali kontrolę nad Indią i miejscami podobnymi. Mieli kontrolę nad wszystkimi biznesami, wszystkimi podatkami. Znowu cała kasa przechodziła przez ich ręce. Niesamowite, co? I używali podatki Brytyjczyków na zbudowanie linii kolejowych w Indiach i innych miejscach, dla całego handlu i surowców, jakie wywozili z tych krajów, dla dużych korporacji. I ludzie, jeżeli żyli wystarczająco długo, nie zyskali z tego nic. Tak jak mówiłem, może dostali medal i kolorową wstążkę i broszkę na klatkę piersiową, ale to było tyle. I kiedy wszystko się skończyło, cały biznes imperium i nawet zanim jeszcze się skończyło, ludzie z klasy robotniczej naprawdę byli na tym samym poziomie nędzy i biedy, na którym byli podczas epoki przemysłowej. I przez epokę kolonializmu i nadal nie mieli nic. Pieniądze były tak mocno skoncentrowane w rękach paru osób w Londynie, ale tak, książki historyczne dzisiaj powtarzają, Brytania rządziła, Brytania rządziła, Brytania rządziła światem. I czym była Brytania? Była korporacją. Ludzie z Brytanii nie rządzili światem. Nie, rządziła mała klika, korporacja, prywatna korporacja rządziła światem używając brytyjskich ludzi, jak przykrywa, przeciętnych brytyjskich ludzi i dzisiaj używają zwykłych Amerykaninów i używają ich jako mięso armatnie i całą resztę i używają ich jako podstawy opodatkowania, żeby to wszystko finansować i tak się toczy i toczy, prawda? I nawet macie obce kraje, które mówią wam, co macie robić i niektóre z tych krajów ma więcej mocy w kolejności rzeczy, niż wy macie w domu. I dobrze o tym wiemy. Wszyscy o tym wiemy ale nic nie chce o tym mówić, lub, lub jest zabroniony, żeby o tym mówić. Nawet nie można się pytać pytań, co się dzieje. Bardzo smutne, prawda? I z biegiem czasu mówią wam, że jesteście wolniejsi i wolniejsi i wolniejsi i wielu ludzi w to wierzy. To jest moc propagandy. Dziś wieczorem, dlatego że jest Nowy Rok, nie będę plud i plud o rzeczach, które się dzieją na świecie, Wystarczająco będzie na to czasu, jeżeli dostaniemy czas po Nowym Roku. Kto wie, co? Ale wywierzę kilka artykułów, które może was zainteresują, jeżeli się nudzicie. I jeden jest pod tytułem Podatki od dwutlenku węgla mogą zagrozić kanadyjskiej suwerenności żywności. I wiecie, żalą się, że uprawa produktów żywnościowych tworzy dwutlenek węgla i całą resztę, także wszystko podrożeje, jak dobrze wiecie. Kiedy zaczynają do populacji, muszą używać dobre oszustwo, a to jest lepsze oszustwo niż te z przeszłości. I będziecie biedniejsi też, bo to jest ogromna tego część, żebyście byli biedniejsi. Oni lubią, żebyście byli biedni i lubią jeszcze bardziej, kiedy jest to na szlachetny cel, jak na przykład wojna światowa i przydziały i podobnie. Kiedy w to wierzycie, sprawiacie im mniej kłopotów i chcą, żebyście wierzyli w to. W ten non z podatków dwutlenku węgla. Dobry kant i wiele na szczycie wie, że to oszustwo, ale będą to pchać, bez względu. I następny artykuł pod tytułem Szczęśliwego Nowego Roku, Albertanie, w Kanadzie Alberta. Tu macie rachunek na podatki od dwutlenku węgla. I następny, o wiecie, ważne, ważne wiadomości, kiedy pchają znowu cokolwiek, co zniszczy rodzinę. Zniszczysz szansę na mienie dzieci, będziecie kompletnie... Będzie kompletnie promowane i jest już promowane przez długi czas. I w tym artykule pisze Pediatrzy postęp, potępiają National Geographic, ten znany magazyn za dziewięcioletnie dziecko transpłciowe, które zostało, zostało umieszczone na ich styczniowej okładce. Stowarzyszenie Pediatrów potępia magazyn National Geographic za decyzję, żeby umieścić na styczniowej okładce dziewięcioletnie dziecko, które identyfikuje się jako transpłciowe. Dziewięcioletnie dziecko. Kto oszukuje kogo? Co? I pisze. National Geographic podkreśla, i tu macie przykład terminów, jakie używają. I tym to jest, widzicie. Dzieci tego nie wymyślają, duzi chłopcy na szczycie wymyślają. Rewolucję pci, rewolucja, tak jak rewolucję kultury. Już o tym wszystkim słyszeliśmy, to toczące się pomysły trockiejowskie, których właścicielami są chłopcy na górze, pisze na okładce ze stycznia 2017 i pisze tu Michelle Kretela, MD, prezydent amerykańskiego koledżu pediatrów, powiedziała LifeSide News, że National Geographic promuje agendę, agendę polityczną zamiast nauki i dobra niewinnych dzieci przez zamieszczanie młode, transpłciowe, dziecko na okładce. Potwierdzanie, znowu terminologia jest bardzo ważna i to potyka ludzi. Potwierdzanie dzieci jako tak zwanych oznacza ich sterylizację w wieku tak wczesnym jak 11 lat, powiedziała dr Kretela. Wiecie, większość ludzi wpadnie w pułapkę emocjonalną. Ja popieram to, ja popieram tamto. Nie zatrzymują się, żeby pomyśleć, co jest oczywiste, że ich to sterylizuje. Jak łatwo jest ludzi wykorzystać, prawda? Bo nie umieją myśleć za siebie. Sterylizuje ich, powiedziała doktor Kretela. Blokery pokwitania plus hormony płciowe powodują trwałą bezpłodność i biologiczne dziewczynki, które przekształcają się, te wszystkie terminy, które mamy teraz używać, bo jeżeli nie, to nienawidzicie przekształcają się w chłopców przez przyjmowanie testosteronu, mogą mieć podwójną mastektomię w wieku 16 lat, przyjmowanie hormonów płciowych przez całe życie także naraża te dzieci na ryzyko wylewów do mózgów, choroby serca, cukrzycy, raka i innych, a wy macie dopingować to wszystko jakby coś wspaniałego, bo mistrzowie na szczycie zadecydowali kompletnie zniszczyć społeczeństwo. Tak to jest, prawda? And then you have, a następnie macie um, <laughs> ten artykuł tutaj, on, um, o polityka Syrii dla Ameryki Trumpa. And, uh, ja nie kieruję się żadnymi gazetami, bo nie można im ufać, bo wszystkie obracają fakty i tak dalej, ale dają wam tutaj troszeczkę informacji w tym artykule o polityce Środkowego Wschodu. Niesamowite jest, że kiedy wybieracie daną osobę, to zawsze, tak jak powtarzam, żeby zadowolić inne kraje lub podobnie. I w tym samym czasie chodzi o mordowanie ludzi, także, bądźmy szczerzy, mordowanie ludzi. I także, żeby odwrócić uwagę społeczeństwa, że mordują ludzi w innych krajach, co można powiedzieć na ten temat? Ale wywieszę go i tak i mówię tu o porozumieniu między Netanyahu i Donaldem Trumpem i jeżeli czytaliście gazety z Izraela, to wiecie, że oni kompletnie go popierają i dowiecie się, że on skończy robotę o wiele sprawniej i szybciej niż te przyciąganie, które ciągnęło się And przez jakiś czas. I następny artykuł Netanyahu znalazł frajera w Trumpie, pisze tutaj nie wiem, kto napisał, aha, to New York Times, naturalnie. I tak zrobią, co chcą, ale oni wolą drogą dłuższą. Pisze, dla tych, którzy nie rozumieją, o co chodzi w najnowszej kłótni między prezydentem Obamą i premierem Bibi Netanyahu z Izraela, pozwólcie mi wam ułatwić, Barack Obama i John Kerry podziwiają i chcą zachować Izrael jako żydowski, demokratyczny stan na ziemi Izraela. I ten autor pisze następnie, ale są przekonani poprawnie, że Taniahu jest liderem, który pływa pieskiem na środku rzeki Rubikon. Nigdy nie jest gotowy, żeby ją przekroczyć. Pisze, teraz jest zmuszony do konfrontacji z żydowskimi osadnikami, którzy nieustannie pchają Izrael głębiej i głębiej w zachodni brzeg. Nie. Mają to wszystko, te wszystkie organizacje w Izraelu i poza Izraelem, które zbierają kasę, żeby więcej i więcej osadników wprowadziło się i zwiększyło teren kraju. To zawsze było ich Polisą. Nieważne, kto jest premierem w danym momencie. Tak czy owak pisze, że jest sprzeczka o to wszystko lub o to, kto to wykona w sposób, który przyciągnie mniej uwagi. I naprawdę do tego to się sprowadza. Który przyciągnie więcej uwagi, kiedy oni będą kończyć bardzo stary plan osiedlania na terenie, który zawsze należa do Pal Palestyńczyków i nawet o tym powiedzą, że nigdy nie istniał i tak dalej, Ale... Powodem, dla którego nawet Brytania nazywała te miejsce Palestyną było, że Palestyńczycy tam mieszkali, kiedy Anglia wkroczyła po pierwszej wojnie światowej, ale fakty się nie liczą. I następny Donald Trump i premier Izraela, Netanyahu, wiążą się podczas okresu przejściowego. To następny artykuł. Nie chcę ich wszystkich czytać i bądźmy szczerzy, jest nowy rok i mamy następny rok propagandy przed sobą do przejścia z różnych stron i na różne tematy, z różnych krajów i tak dalej, bo tylko tyle dostajemy na dzień dzisiejszej propagandę i przez większość waszego życia dostajecie tylko to i faktycznie wasze zachowanie jest po prostu wynikiem propagandy. Wasze nowoczesne zachowanie, Dane Wam przez znowu rewolucję kultury, rewolucja kulturalna lata 60., 70., i tak dalej. Zawsze jesteście zmieniani przez tych, którzy udoskonalają ten system w imieniu swoich mistrzów. Tak jest. I myślę, i powinienem though, powiedzieć, że moje myśli są z tyloma ludźmi, którzy naprawdę walczą na miliony różnych sposobów, żeby się utrzymać. Znam ludzi, którzy mieszkają w samochodach ze Stanów w różnych miejscach i na, na świecie ludzie, którzy naprawdę tak jak wszyscy naprawdę wszyscy walczą w czasie, kiedy jest tak dużo tanich zabawek tanich zabawek niektórzy ludzie walczą na poziomie o wiele wyższym niż ten, na którym ja mieszkam i mają te różne zabawki ale myślą, że są biedni jeżeli nie mają najnowszych 500 aplikacji i całej reszty i ja nie mam żadnych aplikacji nie mam telefonów komórkowych nic tego rodzaju. Także mówiąc techniczne, technicznie, w pewnym sensie bieda jest względna, ale, ale ja mówię o prawdziwej biedzie. Ci, którzy zostali wyrzuceni z własnych domów, ci, którzy mieszkają w samochodach, ci, którzy dla różnych powodów stracili swoje dzieci. Życie nie jest gładkie. I nikt nie przechodzi przez życie w jakiś gładki, roboczy, logiczny sposób. Nie w tych czasach. Wszyscy mają problemy i po prostu mamy nadzieję, że przetrwamy te najgorsze części i przetrwamy i staniemy na nogi do pewnego stopnia. I nie celujcie za, na, na, na, za wysoki księżyc, jak się mówi. Tym życie jest, bo życie złożone jest z tych paru osób, które poznajecie w swoim życiu, z którymi naprawdę, naprawdę macie więź, prawdziwą więź. I nie chodzi mi o przyjaciół, których poznajecie w barach czy pubach, śmiejąc się i dowcipując na zawsze i zawsze i zawsze. Jeżeli stanie się coś poważnego i muszą komuś pomóc, to uciekają w drugą stronę. Mówię o prawdziwych ludziach, którzy naprawdę są ludzcy. I dzięki Bogu, niesamowite jest, że jeszcze istnieją, Istnieją przyzwoici ludzie i poznaje się ich i są na całym świecie i często są sami izolowani od, od innych też, bo nie mogą znaleźć ludzi do rozmowy, bo ten cały system światowy, ten porządek świata używa te same metody propagandy. I często z tych samych źródeł, żeby prać mózg swoim obywatelom. I kiedy wiesz, że rzeczy nie są takie, jakie mówili wam, że są, bo masz wiedzę, prawdziwą wiedzę, nie zgadywanie, a prawdziwą wiedzę, wtedy można się łatwo odizolo odizolować i stać się samotnym. I to jest straszne. I powtarzałem to razy, czasami musicie nauczyć się mieszkać we własnej głowie, bo w niektórych kra krajach może być niebezpieczne mówić o pewnych rzeczach i robi się tak samo na całym tak zwanym wolnym świecie, kiedy stopniowo różne prawa są narzucane lub jest ich polisą, żeby je narzucać, nawet jeżeli nie ma prawa, aż nie, będzie, aż nie będziecie mogli mówić o niczym. Do tego to zmierza i taki jest plan. Naukowa kontrola umysłu w imieniu mistrzów świata. Smutne, ale prawdziwe. Także moje myśli naprawdę są z wieloma ludźmi. Niektórzy już umarli w tym roku, bo na wszystkich przychodzi kolej i nigdy nie wiecie, kiedy przyjdzie na Was. To następna rzecz. Nigdy nie wiecie. Nie odsuwajcie się od ludzi przez polityczne sprzeczki lub podobnie, lub sprzeczki rodzinne, bo naprawdę nie wiecie, co stanie się jutro z nimi lub z Tobą. Bo uwierzcie mi, nie chcecie, żeby wkroczył w tego rząd, żeby niby Wam pomóc. To jest ostatnią rzeczą, jaką potrzebujecie i chyba jest jedyną prawdą, jaką wymówił Ronald Reagan powiedział, że najstraszniejszą rzeczą, jaką ludzie mogą usłyszeć, to my pracujemy dla rządu i przyszliśmy, żeby tobie pomóc. Bo przejm przejmą kontrolę nad waszym życiem. Nie chcecie tego. I ludzie, uwierzcie mi, będą musieli sobie coraz bardziej pomagać, kiedy będziemy przechodzić przez podatki za dwutlenek węgla, działania oszczędnościowe, kiedy będziecie wprowadzani w zapanowaną biedę Agendy 21. I ci komisarze, którzy zostali wyznaczeni, żeby to zrobić, będą żyć bardzo wygodnie. Zawsze jest tak samo na tym świecie i będzie wiele pople popleczników, którym dadzą ładne mundury i odznaki lub cokolwiek, żeby to wymusić i roztrzaskać wam głowę. Nigdy nie ma braku popleczników w każdym, kraju, w każdym kraju, w każdym czasach, przez historię do dzisiaj i zawsze tak będzie. Jedyne co robią, to prześladują swoich sąsiadów, swoich ludzi. Lita zawsze o tym wiedziała. Zawsze możesz e, użyć jedną część społeczeństwa, jeżeli im zapłacisz, żeby iść i walczyć i mordować tę drugą część. I o to chodziło w tej sławnej linii w Taminley Hall z filmu Gangs of New York, bo to prawda, zawsze jest dobra część społeczeństwa, którzy się słuchają i pobierają pobory, nawet jeżeli to znaczy prześladowanie lub nawet morderstwo swoich bliźni. smutne, smutne prawda? Za bardzo nie pokazują wam tego w filmach Disneya. Także tyle chciałem powiedzieć tego dnia, bo zaczął się nowy, nowy rok, ludzie naprawdę muszą trzymać się razem i, i przygotować się, żeby przeżyć, kiedy podatki rosną i podatki od dwutlenku węgla rosną i dotyczą wszystkiego do czynienia z transportacją, czyli żywność, wszystko, co, co potrzebujecie, żeby... Co potrzebujecie, będzie droższe. Zawsze jest przekazywane dla konsumentów i będziecie naprawdę musieli zastanowić się nad życiem i zadecydować, gdzie chcecie spędzić więcej czasu, w rzeczywistości czy w fikcji. Jest tam wiele pułapek, jest, bardzo, jest dużo fikcji, które udają, że są rzeczywistością i wiele fałszywych gości, którzy udają, że są Sobą w pewnym sensie musicie zacząć myśleć za siebie. Cały czas to powtarzam, ale mam nadzieję, że cokolwiek się stanie i nawet jeżeli mnie tu nie będzie, to zapamiętacie. Musicie myśleć za siebie. Jesteście unikatowi. Macie swój mózg. Jest wasz, nikogo innego. Miejmy nadzieję, przynajmniej jeszcze, jeszcze nie. I musicie zacząć go używać i decydować, co pozwolicie, żeby weszło w wasz umysł i co nie. I nie pozwalajcie, żeby te wszystkie głupoty wchłaniały, bo to politycznie poprawne. Dobry człowiek przyswoi te wszystkie śmieci. Czy nie jesteście dobrzy? Co jest z wami nie w porządku? To jest ostatnia bitwa. I wiele ludzi już przegrało, jeżeli mogę być szczery. I dla młodych zawsze mówiłem od początku, że współczuję im, bo techniki, jakie na, ich, na nich używają, są prawie idealne. Są tak sprawne w sposób, jaki działają na umyśle i ludzie dosłownie, kiedy dostają jakiś problem do rozstrzygnięcia, pracują jak komputer, zaprogramowany komputer, który pracuje na, na algorytmach, żeby dostać z góry ustaloną odpowiedź. Ludzie niby powinni być niewiarygodnie wspaniali, bo mogą mieć tyle różnych odpowiedzi do różnych pytań, dlatego życie jest fajne aktualnie czasami. Dawno temu poznawałem dużo ekscentryków, dawno temu nazywaliśmy ich osobowościami, kiedy nie siadali przed telewizorem po powrocie do domu z pracy, aż poszli spać i nie grali na internecie jak zambiacy, pochłaniając propagandę innych. Było tyle ekscentryków. I stąd brała się prawdziwa wiedza. Ludzie, którzy zadawali, zadawali pytania, którzy patrzyli na rzeczy z różnych punktów widzenia, a Ty nawet nie wiedziałeś, że te punkty istniały. I wielu z nich już nie ma, bo technologia ujednoliciła sposób, w który ludzie myślą, do niesamowitego stopnia. I naprawdę mam nadzieję, że Będziecie w stanie tolerować to wszystko, co jest zaplanowane i się zbliża. Wiecie, że działają teraz szybko, bardzo szybko i niedługo doświadczycie niesamowite i nie za bardzo miłe zmiany. I duże kompanie marketingowe, które płacą ogromne pieniądze, żeby wybrać Wam mózg, żebyście byli dobrymi obywatelami, wiecie, popierać podatki od dwutlenku węgla i działania oszczędnościowe i podobne. Tak, żeby duża elita naukowa mogła oddać dobre świadectwa szkolne dla swoich mistrzów, którzy całkowicie ich posiadają. Także trzymajcie się i pamiętajcie, że jesteście unikatowi. To jest bardzo ważne. Naprawdę jesteście. Naprawdę. Liczycie się. Widzicie, każdy człowiek się liczy. To prawda. Ode mnie z Ontario w Kanadzie. Nazywam się Alan Watt i dobranoc i niech Wasz Bóg lub Bogowie idą z Wami.